od odsłona druga. Tada. Transfer mi rośnie. A, w zatrważającym tempie rośnie mi transfer. Uff, jak dobrze, że jest go tak dużo. O, mógł odetchnąć z ulką. I znów przykleić się do swojej podróży.